Pan z wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka, Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, to nasze dzisiejsze spotkanie jest dla nas w aspekcie słowa, którego wysłuchaliśmy, zaproszeniem do tego, żeby tak jak zawsze nieco głębiej spojrzeć w swoje serce, w swoje życie. I proponuję rozpocząć od treści czytania pierwszego, którego wysłuchaliśmy. Czytania, które jest w swej istocie, opowieścią o stracie, o stracie ważnych osób. Dawid ubolewa nad stratą Saula, tego, który go doprowadził do tego momentu życia, w którym jest, tego, któremu wiele zawdzięcza jako ojcu. Ta historia była trudna. Saul chciał się targnąć na jego życie. Dawid miał możliwość, w cudzysłowie, odwdzięczenia się, ale tego nie zrobił. Powiedział, niech nie Bóg broni, abym podniósł rękę na Bożego Pomazańca. Człowiek, wobec którego miał wielki szacunek. Można powiedzieć, że Saul był takim mentorem Dawida. Kimś, komu wiele w życiu zawdzięczał. Dawid doskonale wiedział, że to, kim jest, to, do czego doszedł, zawdzięcza w dużej mierze owszem Panu Bogu, ale zawdzięcza też ludziom, których Pan Bóg postawił na drodze jego życia. I takim człowiekiem niewątpliwie był Saul. A Jonatan? Jonatan wielki jego przyjaciel. Jedna z przepięknych historii przyjaźni w Biblii między Jonatanem a Dawidem. Przyjaźń szczera, prawdziwa, bez udawania. Przyjaźń, którą stać na poświęcenie, przyjaźń, która stawia na pierwszym miejscu lojalność wobec przyjaciela, a nie doraźne zyski. I takich ludzi Dawid traci w jednym momencie. Rozpacza. Można powiedzieć, że rozpacza nad stratą ważnych ludzi, ale tak naprawdę dotyka go to w tak dojmujący, w tak bolesny sposób, ponieważ traci część samego siebie. Relacje, które w życiu budujemy, ludzi, których w życiu spotykamy, ludzi, którzy są dla nas jakoś ważni, stają się ważni w jakimś momencie. Jeżeli tych ludzi tracimy w taki czy inny sposób, to doświadczamy straty. To prawda. Ale z drugiej strony doświadczamy tego, że coś z nas samych zostaje jakby zakwestionowane. Coś w nas samych ginie. Coś w nas samych zostaje przekreślone. Zostajemy jakby odarci z części samych siebie. Dlatego ta strata tak boli. Nie dlatego, że to się dzieje na zewnątrz. Dlatego, że to się dzieje we mnie, w moim sercu. Że ta część mnie związana z tymi Osobami, z tymi ludźmi, z tymi relacjami, jakie z nimi tworzyłem, budowałem, że ta część mnie obumiera. I ja po prostu to czuję. Czuję ten ból obumierających więzi. Dlatego ta strata tak boli. Myślę, że warto spojrzeć na doświadczenie straty, myślę, bliskie bardzo wielu z nas, właśnie w tej perspektywie, nie jako straty czegoś, co jest na zewnątrz, co jest jakby poza mną, ale jako na stratę, która dotyka mnie osobiście. Jako na stratę, która jest w jakimś sensie odarciem mojego serca z ważnej jego części. I dlatego to serce tak boli, dlatego trudno się czasami z tą stratą pogodzić, dlatego często chcemy zrobić wszystko, żeby tą stratę w jakiś sposób sobie zrekompensować, ponieważ ból straty jest doświadczany namacalnie. Gdyby on był tylko zewnętrzny, to byśmy tak tego nie doświadczali. Człowiek nie stawałby na głowie, żeby zalać tę ranę, która powstaje po stracie e, smutkiem, żalem, e, ukojeniem. Ale właśnie dlatego, że ta strata jest e, stratą samego siebie jest tak bolesna i wielu ludzi nie wytrzymuje tego napięcia i próbuje szybko o tej stracie zapomnieć i szuka nowych więzi nowych relacji, które mają zastąpić tę wyrwę, która w sercu powstała. Ale tak to jest, że to jest tylko proteza. Ta tkanka prawdziwa została oderwana. Proteza może stworzyć pozór, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku. Proteza może nawet w jakiś sposób przywrócić funkcjonalność naszego serca. Możemy trochę lepiej funkcjonować, ale proteza zawsze zostanie protezą. Żywa tkanka została wyrwana. Nawet jeżeli jest to proteza doskonała, to ktoś, kto jest specjalistą, a każdy z nas jest specjalistą swego serca, przy pierwszym rzucie oka dostrzeże, że to nie jest naturalna tkanka serca, że to jest coś, Sztucznego, coś, co ma w jakiś sposób zagłuszyć tę stratę niegdyś zaistnianą. I to jest pierwszy aspekt, który chciałbym odsłonić, który odsłania przed nami dzisiaj Boże Słowo. Ale jeszcze jest aspekt związany z Ewangelią. Bardzo krótką, ale jednocześnie bardzo wymowną. Otóż Pan Jezus duszpastersko, można powiedzieć, tak dalece się Zaangażował, że nie ma już czasu na nic. Nawet na te najbardziej podstawowe potrzeby. Na to, żeby zjeść, żeby odpocząć, żeby napić się wody, żeby trochę odetchnąć. No i w związku z tym, że tak się dzieje, no coraz więcej tych ludzi przychodzi. Coraz więcej ludzi chce od Niego pomocy, chce od Niego wsparcia. I mają wrażenie ci bliscy, którzy gdzieś tam stoją z boku, że On odszedł od zmysłów że to tak nie powinno być, że coś tu jest nie w porządku, że coś tu jest nienormalnego. Pan Jezus nam pokazuje w tej Ewangelii, że w swojej miłości do człowieka jakby zawiesza racjonalność, że jego miłość jest tak dalece posunięta, że potrafi zapomnieć o sobie nawet w najbardziej podstawowym wymiarze, że daje się człowiekowi, każdemu człowiekowi, który do niego przychodzi. To jest szalenie trudne. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy są jakoś zaangażowani w pracę z ludźmi, z różnymi ludźmi, to przychodzi taki moment często, że jesteśmy po prostu zmęczeni. Księża, psychologowie, terapeuci bardzo często wyjeżdżają gdzieś tam na wakacje w samotności albo w niewielkiej grupie ludzi, bo mają taką potrzebę, aby odpocząć po prostu od człowieka od ludzi. I nie dlatego, że są jakoś wewnętrznie nie zepsuci, niedojrzali, tylko bycie z człowiekiem, z jego problemami, bycie autentyczne, prawdziwe, powoduje, że no, żyjemy życiem tego człowieka, żyjemy jego problemami. Mówiąc słowami Świętego Pawła, płaczemy z płaczącymi, śmiejemy się ze śmiejącymi. I w związku z tym mamy naturalne prawo do tego jako ludzie, aby się zmęczyć, aby odczuwać zmęczenie. Dlatego jest w, w wielu kapłanach, ludziach zawodów społecznych taka potrzeba, żeby po prostu pobyć samemu czy z niewielką grupą powiedzmy sprawdzonych przyjaciół. Po to, żeby nagrać na nowo siły energii do, do pracy z człowiekiem. Żeby na nowo autentycznie zaangażować się w Jego życie. Ale Pan Jezus nam tutaj pokazuje, że On jest inny, bo On jest Bogiem. On, ta, ta postawa Jezusa, który jest dla człowieka 24 na dobę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jest obrazem Jego miłości do człowieka. I to jest ważne dla nas, że Jezus jest ciągle dyspozycyjny, że On ciągle czeka, że On ma ciągle otwarte serce, otwarte ręce i czeka, żebyśmy przychodzili do Niego z małymi, wielkimi problemami naszego życia. Czeka w przestrzeni modlitwy, czeka w Najświętszym Sakramencie, czeka w Kościele. Czasami zmagamy się sami ze sobą, czasami chcemy po swojemu coś tam zbudować, czasami godzinami rozmyślamy nad jakąś strategią, nad planem, co mamy zrobić, jak ratować to moje małżeństwo, ten mój związek, zamiast szukać natchnienia i światła u tego, który jest najwyższą mądrością, który doskonale zna drogi naszego serca i naszego życia. Ten obraz Jezusa, który odchodzi od zmysłów, to przekonanie ludzi, którzy na Niego patrzą, że odszedł od zmysłów, jest dla nas obrazem Jego nieskończonej, możemy powiedzieć śmiało, szalonej miłości do człowieka, do każdego z nas. I ta przestrzeń miłości, ta świadomość miłości Boga jest nam potrzebna właśnie do tego, byśmy po pierwsze potrafili zobaczyć stratę, którą niesiemy w swoim życiu w Bożej perspektywie, a patrząc na tę stratę w Bożej perspektywie byśmy potrafili zobaczyć, że ja nie tracę kogoś z zewnątrz, ja tracę część samego siebie i żebyśmy tę stratę potrafili przeżyć, żebyśmy z tą stratą potrafili funkcjonować, Żebyśmy nie ulegli pokusie, aby zaprotezować swoje serce Czymś, co ma dać mi tylko pozór szczęśliwego, udanego życia Żeby umieć żyć z tą wyrwą, która powstała po stracie To jest możliwe, serce się zagoi, ono będzie trochę szpetne Ono nie będzie takie doskonałe, jakim było Ale ono jest prawdziwe, a prawda jest wartością nadrzędną jest wartością, którą należy sobie cenić na te wszystko. a.